Wszystkich bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Darek słuchacie podcastu Radio 9 Lubin, audycja numer 179. A co usłyszycie dzisiaj w podcastowej dziewiątce? Będą ciekawi goście. Na początek goście prosto z Polskiego Radia, a dokładniej z Radiowej Czwórki. Kto to będzie? Dowiecie się już za chwilę. Dziś także krótka informacja dotycząca strefy kibica w Lubinie. Nie zabraknie również wizyty w klubie fitness, w której dowiecie się kilka ciekawych informacji dotyczących diety żywieniowej. Zapraszam do słuchania podcastu numer 179. całym gości z Polskiego Radia, a dokładnie prosto z Radiowej Czwórki. I oto już za chwilę wywiady, które przeprowadziłem z nimi za pośrednictwem komunikatora Skype. Dzisiaj w podcastowej dziewiątce mi będą Romek Wójcik, znany z magazynu porannego oraz Patryk Kuniszewicz z magazynu W Cztery Oczy oraz Hyde Park. Zapraszam te dwa wywiady już teraz przed nami. Jak już wspomniałem, nagrywany za pośrednictwem komunikatora Skype. I Dzisiaj w podcastowej dziewiątce gość i radiowa czwórka na antenie dziewiątki. Witam Cię Romek Wójcik. Dzień dobry, witam serdecznie Darko. Witam wszystkich słuchaczy podcastowej dziewiątki. Romku, Ty prowadzisz w radiowej czwórce program poranny. Powiedz, o której godzinie Ty musisz wstać, żeby tak wcześnie powitać wszystkich właśnie czwórkowo. Darek, to zależy, czy wybieram wersję z goleniem, czy bez golenia. Co drugi dzień mogę sobie pozwolić na to, żeby wybrać wersję bez golenia, i wtedy wstaje 5 minut później, czyli o 4.25, a zwykle jest to 4.20. Niestety, jest to barbarzyńska pora, ale trzeba sobie z nią poradzić. Nie można się do tego przyzwyczaić, ale można się z tym oswoić. W ten sposób. Po, powiedz mi, o której zaczyna się poranek czwórki? Dokładnie tak, wiesz, według playlisty to o 6.00, ale tak naprawdę na antenie jesteśmy o około 6.10, minutę przed, minutę po, mniej więcej o okay. tej. Krótka twoja historia. Jak się zaczęła twoja przygoda z radiem? Z, rad z czwórką w ogóle, czy z radiem y jako radiem, jako instytucją? W ogóle z radiem jako instytucją. To był dziewięćdziesiąty mniej więcej chyba pierwszy albo drugi rok, czyli już jestem naprawdę wiekowym raczej już dziennikarzem. Nie zawsze poranki na całe szczęście, bo to prawdopodobnie mi nie dożył do tego momentu szczęśliwego. Wszystkim <laughs> umarł kiedyś, bo po prostu o godzinie czwartej dwadzieścia kolejnej. Nie <laughs> Po prostu nie wstał już nigdy, nigdy z łóżka. W 1991 roku zaczęło się w Poznaniu, wtedy to był poznański oddział Radia Z. Jeszcze nie do końca, bym powiedział, legalny, ponieważ wtedy jeszcze Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ustawiła, nie wydała koncesji na nadawanie ogólnopolskie. Dlatego no, był taki moment, że to radio, oddział Radia Z po kilku miesiącach działalności musiałby się przekształcić jakby w samodzielną jednostkę radiową. I ona się zaczęła nazywać RMI, Radio Muzyka y, Informacje. No i to był właśnie 91, 92, 3 rok, tam pracowałem przez 3 lata. Później Polskie Radio Merkury, y, czyli rozgłośnia poznańska Polskiego Radia. Potem był sześcioletni okres pracy w RMF, czyli RMI zamieniłem na RMF. Mhm. Y, po RMF sekcja Polska, ja BBC, byłem korespondentem Wielkopolski. Bardzo, muszę ci powiedzieć, ekskluzywna praca, nie dlatego, że akurat BBC. Tylko dlatego, że korespondent w miarę, jeżeli jest Panem Człowiekiem, a Poznaniacy do takich akurat należą, ma bardzo fajną fuchę. Po prostu wstałem, wstawałem, spaliśmy tam wtedy na takiej antrosoli, oczywiście z koleżanką Małżonką, z nikim innym. I schodziłem pod tą antresolkę, gdzie już miałem swoje listy pracy, muszę się powiedzieć. Także czasami niekiedy korespondencje nie tak. Dzisiaj oczywiście, kiedy to jest elegancko jeszcze w koszulce czwórki, nie wiem, czy widzicie dobrze. O, tak. Ale czasami w piżamie się odbywały takie wczesne korespondencje. Wtedy kiedy było coś Czy może w środku nocy, czy właśnie wcześniej rano coś jakieś korespondencje nadać i to też trwało parę ładnych lat, potem Radio Euro Teraz czwórka, ale to wszystko jest jedna instytucja. <słyska> tak, wiele przemian było, ale ty jesteś zabawnym człowiekiem i te czwórkowe poranki są kojarzone to, to, to, to, zawsze. Tak jako komplement, Darku? Tak, powinieneś traktować jako komplement, bo ja osobiście akurat lubię czwórkę i to moja ulubiona stacja. Ja kiedyś e, byłem wiernym słuchaczem RMF-u, ale później zamieniłem to na Biskę i odkąd poznałem wtedy Biskę, to już została, została zostało euro, została czwórka i, i takim wiernym słuchaczem waszym jestem. E, I zawsze kojarzysz się z kimś, kto rozbawia wszystkich w takim czasami mroczny jakiś tam poranek, bo, no, bo znowu no, trzeba... Mają. To, to prawda. No i właśnie słuchacze tak zawsze myślą, ojej, kolejny dzień, trzeba iść do pracy. Włączają sobie czwórkę i powiedz, co najbardziej zabawnego wydarzyło się na antenie czwórki, biski, euro właśnie o poranku. Wiesz, to kiedyś była naprawdę zabawna historia, to jeszcze było euro, to jeszcze nie była czwórka. Jeszcze się nie przekształciliśmy. Masa, masa spadkowa euro nadal jest tam bardzo potężna, ale jednak to już jesteśmy szwórka od dobrych dwóch lat. I powiem Ci, że kiedyś była taka sytuacja, jakby sytuacja dotyczyła ratowników medycznych. Wtedy był albo dzień ratowników medycznych, albo akurat jak ten temat nam wypadał. No i ten pan już taki troszeczkę powiedział zaawansowany wiekiem, taki poważny, dosyć smogliwy, przyszedł. Usiadł naprzeciwko mnie Hania Nowędorska, czyli wydawca poranka w szurce, zeszła po niego tam, wiesz, do, bo to duży budynek jest, to trzeba pójść po gościa, bo go przeprowadzić przez cały system śluz, tak jak jest na okręcie podwodnym atomowym, wiesz, tam wszystkie legitymacje i tak dalej. No i pan usiadł i tak sobie sympatycznie rozmawiamy, bo do wejścia jest jeszcze jakieś parę ładnych minut. Bardzo, miło, bardzo miła osoba. Rozpoczęliśmy rozmowę o literaturze i tak sobie myślę, Fajnie, naprawdę nie jest źle, że w Polsce ratownicy medyczni nie dość, że dożywają takiego, jak pewnego sędziwego wieku, bo wciąż czyni za to jeszcze w dodatku można o nim, o wszystkim porozmawiać, także o literaturze. Chodziło o klasyków naszych, romantyków, konkretnie postać Juliusza Słowackiego i tak sobie radośnie gaworzyliśmy i w pewnym momencie Hania mówi, Romku, jest minuta do wejścia. Ja mówię, bardzo fajnie, bardzo fajnie i wtedy zwracam się do niego, per Panie Andrzeju, dajmy na to, bo nie pamiętam niestety jego imienia. Panie Andrzeju, to co? Robimy o tych ratownikach. A Pan Andrzej mówi, tak spojrzał na mnie ze zdziwieniem, mówi, no nie ma sprawy. No. Ja mówię, no i, i o tym rozmawiać, i na tym skończyć. A on mówi, Pan, no ale szkoda, bo ja się przygotowałem ze Słowackiego. A ja mówię, O, a dlaczego już to? No i wiesz, od słowa do słowa okazało się, że to nie był gość czwórki, czy wtedy Radia Euro, tylko gość dwójki, która się znajdowała dokładnie pod nami, piętro niżej, to samo, wiesz, to samo radio, tylko inne studio, żeby to wszystko, wiesz, jakoś się zmieściło. Hania szybko pobiegła na dół, przeprowadziła bardzo sympatycznego spodnika medycznego, natomiast Pan zdążył na to jeszcze na audycję, gdzie opowiadał rzeczywiście o Słowacki. No na zakończenie tego krótkiego wywiadu nie pozostaje więc nic innego, jak zaprosić do słuchania czwórki o, o poranku, ale nie tylko o poranku. Oczywiście pozostając również z podcastową dziewiątką. Oczywiście podcastową dziewiątkę zapraszamy także do czwórki w ramach rewizyty, Darku, także mam nadzieję, że kiedyś uda nam się tak samo porozmawiać, kiedy tylko znajdziesz chwilę, przyjedziesz do nas, do, do Warszawy. Serdecznie się zapraszamy z Lubina, które jest pięknym miejscem, bo kiedyś byłem z inwazją mocy, muszę ci jeszcze powiedzieć w okolicy. Nie wiem, czy nie pamiętam, czy inwazja była w samym Lublinie, ale w okolicy na pewno była. W Legnicy, więc... w Legnicy była. W Legnicy, no właśnie. No, także tam jeszcze wiesz, z rmf -em. Ale musisz nas odwiedzić. Koniecznie w Warszawie serdecznie się za, zapraszamy. Wtedy wiesz, przekażesz słuchaczom podcastowej dziewiątki, jak wygląda czwórka od wewnątrz. Już będziesz takim szpiegiem szczególna. Natomiast bardzo ci dziękuję za rozmowę sympatyczną w ogóle i za zaproszenie dla was. Bardzo mi miło zawsze pogadać, jeżeli tylko Będziesz, jeśli z Warszawy, czy bezpośrednio z polskiego radia, a dzieje się w polskim radiu, w czwórce zwłaszcza, oczywiście bardzo gorąco zapraszam. No i jesteście w końcu, jakby nie było, pierwszą w Polsce radio z, radiem z wizją. Wszyscy mają wizję. Wszyscy obowiązkowo mają mieć wizję, nie tylko w takim sensie technicznym. Czyli jak wchodzimy do radia, jest specjalny strażnik, który nas pyta, człowieku, masz dzisiaj wizję i jak nie masz, to niestety nie dopuszcza się do w ogóle mikrofonu. Dzień bardzo Pozdrawiam gorąco i słuchaczy podcastowej dziewiątce. W podcastowej dziewiątce kolejny gość z czwórki, tym razem Patryk Kuniszewicz z magazynu W Cztery Oczy. Tylko z cztery oczy, czy nie tylko? Tylko z cztery oczy. Chociaż to tak nietypowo w radiu. Bo w radiu to raczej jest na uszy się rzuca, tak? A nie na oczy. Ale my jesteśmy nietypowym radiem, bo jesteśmy czwórką, czyli radio z wizją. Więc tak, jeśli już to w cztery oczy. Bez świadków, po prostu intymna rozmowa. Od dziewiątej do jednastej, od do piątku. Ale ty podobno miałeś grać na saksofonie. Taka fajna reklamówka w czwórce leci. I posadzili cię później przed mikrofonem. Powiedz jak to było, kiedy trafiłeś przed ten mikrofon? Czwórki, biski, euro? Znaczy, bo to było tak, że z tym saksofonem i w ogóle z muzyką, to ja cały czas mam w sercu muzykę. Ja ją kocham bardzo, ale niestety ona nie kocha mnie, więc... Musiałem zrezygnować z tego, żeby nie męczyć nikogo. Zrobiłem coś dla polskiej kultury i po prostu muzykę rzuciłem, bo tak się złożyło, że jakoś tego słuchu nie mam do końca, ale mam oczy szeroko otwarte i jestem głodny tematów, głodny ludzi, głodny wydarzeń i stąd też pasja do dziennikarstwa. A z to jest zupełnie przypadkowa historia, bo ja kiedyś miałem być aktorem. Przygotowywałem się już do Akademii Teatralnej, dosłownie został mi ostatni miesiąc przed egzaminem ale, że w tym czasie też prowadziłem festiwal teatralny, no to zostałem zaproszony wtedy do Radia Dla Ciebie. No i przekonałem Panią Redaktor podczas wywiadu, gdzie opowiadałem o festiwalu, mm -hmm. że to gadane jest takie trochę lepsze, że bardzo się to podoba i w sumie to, to zaproponowała mi pracę. No co to mówić? Ja przyszedłem, nie wiedziałem z czym to się je, co to w ogóle jest, są media i czy dziennikarstwo jest dla mnie fajne, ale jeżeli tego spróbowałem, to momentalnie się wkręciłem i potem już było Radio dla Ciebie, Polski Radio, a więc BIS, Euro, teraz Czwórka. No i tak to się kręciło, powiem szczerze. E, ale Patryku, powiedz mi, bo magazyn w cztery oczy to twój program autorski. Skąd się wziął tytuł? To również y, twój pomysł? Znaczy, z zaczęło się kiedyś, bo ja strasznie wieloma rzeczami się zajmowałem w radiu, bo... Kiedyś prowadziłem sprawę dla Kunisza w bis i to były takie interwencje młodzieżowe. Zajmowaliśmy się sprawami mniejszego kalibru, bo ktoś na uczelni miał problem, bo z akademika go chcieli wyrzucić, bo czesne było niezapłacone albo uczelnia chciała za dużo. No i z takich interwencji niestety media się zmieniają. I to jest tak, że z roku na rok zmienia się, zmienia się target, zmienia się wiele rzeczy. No i niestety trzeba dostosowywać edycję. I tak potem przyszedł Hyde Park, żeby mówić o wszystkim, żeby dać ludziom antenę, żeby mogli się wypowiedzieć, żeby to było radio interaktywne. A kolejnym etapem to już była audycja codzienna, taka audycja trochę do kawy, trochę na drugie śniadanie, trochę żeby ludziom uprzyjemnić ten czas przed południem. Ale po poranku, kiedy już wstali, dojechali do pracy, właśnie siadają do śniadania, parzą pierwszą kawę i zanim się zabiorą do tej pracy, no to fajnie, by z nimi o czymś porozmawiać, dać im nagrodę, zapytać ich, co słychać. No i stąd się właśnie wzięła audycja w cztery oczy, ale jeszcze bez tytułu. No i gdy, gdy zaczęliśmy rozmawiać, ale audycja musi nazwę. No to ja. Intymne rozmowy, no nie, za poważnie jak na rano. I tak z burzy mózgów mnóstwo tych propozycji było, nagle została tak w cztery oczy, bo jest taka wprost, wiadomo o co chodzi, że będziemy sobie rozmawiali, bo na, na waszej opinii ale nie do końca intymnie, bo no po to poranek, w zasadzie między 9 a 11 taki jeszcze czas luzu, nam się wydawało, że to jest idealna nazwa na to, co chcemy przedstawić słuchaczom. No i tak zostało, cztery oczy. Um. Przy twojej audycji, jak mówisz, wszyscy zaczynają pracę pijąc jeszcze kawę, a budzi ich Romek Wójcik, który również był gościem podcastowej dziewiątki. Właśnie. I, i, i przy, przy, przeprowadza ich przez ten y, trud dojścia do pracy. Ale mnie też. Mnie też, bo ja... No, może to jest zboczenie, bo ja słucham generalnie wszystkich stacji radiowych, ale zaczynam od czwórki. Gdy jadę do pracy, a jest godzina po szóstej przed siódmą, no to oczywiście zawsze słyszę Romka głos, to Romek opowiada żarty, ja mam banana na twarzy, no i ja się też pod tym podpisuję. On mnie również budzi i prowadzi do pracy. Ja mam nadzieję, że również będziesz słuchał podcastowej dziewiątki, która już od pięciu no, lat tak, tak, tak naprawdę. A ja nie wiedziałem, ja przepraszam za, za, za taki brak wiedzy, ja teraz nadrobię zaległości. Zresztą wszystkie podcasty sobie ściągnę, przesłucham i skoro Chuck Norris potrafi, to ja też. Oczywiście, ale Patryk jesteś również miłośnikiem jednośladów, z tego co wiem, to chyba nawet w niejednych w cztery oczy opowiadałeś na ten temat. Skąd ta twoja pasja? Skąd właśnie jednoślady? Bo to jest tak, że w moim życiu zawsze były trzy rzeczy ważne. To był motocykl, mama i radio. Chciałbym zwrócić uwagę, że mama jest radiem, ale jednak motocykl jest na pierwszym miejscu, bo to jest bo to jest coś, co daje poczucie wolności, bo to jest coś, co pozwala się zresetować, złapać dystans, coś, co pozwala nam być sam na sam. Ja, Bo to ja wiem, jak brzmi, że zaraz, no tak, jasne, struna na szyję, autostrada i, i refabryka dała. To wcale nie chodzi, bo, bo w tym jest coś więcej. To jest to, że się motocykliści pozwalają na drodze, że jak motocyklista stoi na poboczu i się jedzie jakąś drugą krajową, to drugi motocyklista z automatu się po prostu zatrzymuje i pyta, czy mu pomóc. Bo, no właśnie, to jest taka jazda, gdzie nie ma szyb, nie ma drzwi, nie ma pasów. Po prostu jesteśmy i to, jak odkręcimy manewry zależy od nas. Bo są wariaci, którzy tam cisną po 300 na godzinę. Nie powiem, Tam też jechałem trzy ale uważałem, że to było bezpieczne, bo bo taka była droga i takie były warunki i, i mogłem po prostu sobie na to pozwolić. Ale po mnie się tak nie szaleje, po prostu tam czuję się w się wolność. To, to, to, to, gdy się ludzie śmieją, że właśnie motocyklistę można poznać po komarach w zębach, bo jedzie uśmiechnięty. To prawda <śmiech> jest, naprawdę, bo na motocyklu nagle się wszystko przestawia. Jesteś ty, droga, ograniczone zaufanie oczywiście, bo są też inni użytkownicy drogi, ale zapomina się o radiu, zapomina się o pracy, zapomina się o wielu, wielu problemach, rzeczach. No i on, to jest taki substytut, mm, no właśnie tej wolności, łapania dystansu do rzeczywistości. No i stąd to wszystko. A, a właśnie, bo ja jestem takim człowiekiem, że jeżeli ktoś mnie zaraża swoim pomysłem, bo czymś się interesuje, a to ja jestem dziennikarzem, więc jestem otwarty na to, że po pierwsze posłucham, jeżeli mnie zarazi, to chętnie opowiem o tym innym. W ogóle to go zaproszę, żeby też zarażał innych, ale przecież ja nie jestem pozdawiony pasji, więc jeżeli coś mnie indudzie, jeżeli ja w czymś widzę sens, no to uważam, że mogę to przekazywać innym. No i jeżeli właśnie ktoś podejdzie do tej pasji motocyklowej tak jak ja, czyli no, staram się bezpiecznie. Jestem już po jednym wypadku, więc w głowie się poprzestawiało i, i, i to jest coś fajnego. Dlaczego o tym nie mówić, skoro to jest? I to jest naprawdę... Myślę, dobra droga do tego, żeby umieć się gubić dla rzeczywistości. A dzisiejsza rzeczywistość jest naprawdę dziwna i pokrętona. Tyle. Czyli jak już wspomniałem, czwórka w dziewiątce. Nie pozostaje nic innego jak słuchać dziewiątki. Słuchać oczywiście czwórki. Mhm. A na końcu pozdrawiać Romka. Pozdrawiać Ciebie jadącego na motocyklu. I całą ekipę. Kuba Marcinowicz już był kiedyś w dziewiątce jeszcze chyba trochę zostało Was tam, żeby przeprowadzić wywiady. Ale jest właśnie, bo przepraszam, ja nie zapytałem na początku, ile my mamy na rozmowę, bo na przykład my mamy takie standardy, że szef bije nas po rękach i po języku, jak przegadujemy dłużej z gościem w jednym studiu niż 4 minuty. Ja nie zapytałem, ile my mamy. Czy ja mogę gadać, gadać, gadać, czy już się mam zamykać? Możesz, możesz, możesz, bo to jest podcast i tak naprawdę... E, nie ma ograniczenia czasowego, widzisz, mamy lepiej niż w czwórce, tak? To fajnie jest. A macie etaty? E, proszę. Czy macie etaty? No niestety, to, to jest raczej. Bo, bo, bo bym się zgłosił. Mam Lefku. nawet Ale e, jeśli chodzi o innych prowadzących, właśnie to jest fajne. Ale to, no dobrze, powiem tak, że to jest w innych stacjach też zauważyłem. Generalnie jest tak, że ludzie się różnią. I Na przykład, jeżeli przejrzymy czwórkę, to. Zupełnie inny jest Romek. Zupełnie inny jest Kuba, który jest bardziej szalony. Zupełnie inna jest Kaśka, która się zajmuje kulturą i też to robi na swój sposób. Ale obok niej siedzi Kuba Kukla, który jest totalnie inny od niej. I właśnie ta różnorodność tworzy, myślę, fajną stację. I w każdej radiu chodzi o to, żeby zebrać mieszaninę ludzi. Jak ktoś posłucha poranka, potem mojej audycji, przejdzie przez stację kultury, Poleci jeszcze magazynem pod lupą, który jest taki lifestyle'owy, tam jest ten drzwi. Potem nowe technologie wejdzie, a zakończy dzień, na przykład na dwóch wariatach, na dużym planie, w filmie pierdzinach, <grym> to zobaczy, że to jest po prostu przekrój i nie wszystko jest dla każdego. Każdy może sobie coś wybrać dla siebie w ciągu dnia. A dziewiątka ma lepiej, bo jeżeli chodzi o podcasty, to możemy tego wracać, kiedy tylko chcemy, nie? Tak, możemy zacząć, kiedy chcemy, możemy skończyć, tak. kiedy chcemy i ta Chodźmy rozmowa może... Przydatów? Proszę. Na pewno nie macie etatu? Na pewno nie mamy etatu. Chociaż wiesz, zawsze możesz występować i mówić co chcesz, czego nie możesz. Albo za długo mówisz w czwórce, możesz zawsze dopowiedzieć w dziewiątce. No dobra, to będę wycinał i przesyłał. To nie ma sprawy, bardzo chętnie będzie, tak jak istnieje taki magazyn o nazwie Kwadrans Dziewiątki, on jest nadawany w Radiu Megafon w Bydgoszczy Akademickim to może być taki Kwadrans Kunisza w dziewiątce Ale kwadrans strasznie mało ja mam tyle tematów do poruszenia Słuchaj, można to zawsze w odcinkach zawsze w odcinkach to o. może się odbyć, będzie znamy? taki tak okay. Będzie taki serial Dobrze <laughs> Dzięki wielkie. Bardzo miło było usłyszeć dziewiątka. Tylko u nas całość konferencji prasowej. Słuchacie Radio 7? Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to dwa autobus. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś marketer. serdecznie. nazywam się Andrzej Hirenu i zapraszam do słuchania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 podcast ukazuje się jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek Euro 2012, tak więc yy, oczywiście kilka informacji jeszcze dla kibiców z Lubina yy, dotyczących strefy kibica, która funkcjonować będzie od 8 czerwca do 1 lipca, gdzie na Wzgórzu Zamkowym, bowiem to właśnie ośrodek kultury Wzgórze Zamkowe, zaprasza do wspólnego kibicowania podczas rozgrywek Euro 2012, a oprócz transmisji meczy na Telebimie zaplanowane są takie atrakcje jak konkursy, wystawy zewnętrzne pod tytułem Historia Euro, stadiony euro oraz goście mistrzostw. Atrakcją dla najmłodszych będzie także kącik dziecięcy przygotowany przez salon zabaw Akuku. Wszystko odbędzie się na dziedzińcu Ośrodka Kultury Wzgórze Zamkowe. Będą obowiązywały specjalne wejściówki, które będą dostępne w dniu poprzedzającym mecz w sekretariacie Ośrodka Kultury Wzgórze Zamkowe, od poniedziałku do piątku od 8 do 16 oraz w sobotę i niedzielę w Galerii Zamkowej od 12 do 18 w dniu meczu na godzinę przed jego rozpoczęciem. Wejściówki są nieodpłatne, ilość miejsc jest ograniczona do 800 osób każda osoba może otrzymać maksymalnie 4 wejściówki Wejściówki. ważna informacja, nie obowiązują dzieci do 7 roku życia i oczywiście pierwszy z meczy, który będzie można obejrzeć na Ośrodku Kultury Wzgórze Zamkowe, odbędzie się już 8 czerwca o godzinie 18:00 będzie to transmisja bezpośrednio ze stadionu w Warszawie, Polska-Grecja zapraszam więc do strefy kibica i Ośrodka Kultury Wzgórze Zamkowe już od 8 Czerwca do 1 lipca. W podcastowej dziewiątce czas na wizytę w klubie fitness. Dziś kilka ważnych informacji dotyczących dobrej diety, ale o tym już za chwilę opowie wam trener Piotr. Zapraszam.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 Witam Cię Piotrku. Witam wszystkich słuchaczy. Klub Fitness Piór, jak zwykle, trzeci Kopru Maryny, Piotrze. Rozmawialiśmy w ostatniej audycji o tym, jak wychodząc z klubu już po treningu, zachce nam się coś zjeść. I mówiliśmy o tym, co możemy zjeść, ale tak naprawdę to powinniśmy tydzień temu, chyba powie dwa tygodnie temu, chyba powiedzieć o tym, co powinniśmy zjeść jeszcze przed naszym treningiem i jak wcześniej. Tak, zgadza się. Bardzo ważne jest odżywianie treningowe. W sumie jest to najważniejsza forma odżywiania na przestrzeni całego dnia. No i powinniśmy właśnie zwrócić uwagę na odpowiednie pokarmy, które spożywamy w tym czasie. I Co powinniśmy zjeść przed takim treningiem, przed udaniem się do klubu fitness? Jeżeli jest to trening poranny, czyli idziemy na trening po śniadaniu, to najlepszą formą jest spożycie węglowodanów złożonych które dostarczą nam energię w czasie treningu, trawiąc się jakby wolno i cały czas powoli podnosząc cukier we krwi. Cukier ten będzie jakby pożywką dla naszych mięśni, będzie nam dawał energię do ćwiczeń. I do tego oczywiście pewna doza białka z minimalną ewentualnie ilością tłuszczy. Mogą to być na przykład płatki owsiane na mleku, jeżeli ktoś nie ma kłopotów właśnie ze spożywaniem mleka, może to być na przykład kasza gryczana, kasza jęczmienna, z serem białym, zalana na przykład jakimś kefirem. Może to być też ciemne pieczywo z serem białym. Ja generalnie raczej na śniadanie to polecam nabiał, ale może to być również pieczywo spożyte z jakąś tam wędliną chudą, do tego jakaś jajecznica w formie takiej y, zrobiona y, bardzo łagodnej, czyli niezbyt mocno przyprawiona, ponieważ z rana nas, nasz żałądek jest wyczulony na takie rzeczy. Y, no i też, żeby nie było za dużo tłuszczu do tej jajecznicy, czyli jakieś tam margaryn nie dajemy specjalnie, czy masła, ewentualnie troszeczkę oliwy z oliwek, żeby wiadomo nie przewarły nam te jajka. Y, ale tak mimo wszystko y, najbardziej takie przyjęte tutaj w sportach to jest spożywanie właśnie płatków owsianych na mleku, jest to taka najfajniejsza alternatywa. No, oczywiście do tak, bo możemy się udać się o różnej porze dnia, czyli możemy być również po obiedzie. Teoretycznie i praktycznie możemy być także po kolacji. W ogóle dieta jest bardzo ważna. To też zależy od tego, jakich cel chcemy osiągnąć w naszym treningu, bo możemy chcieć na przykład schudnąć, chce, możemy chcieć zdobyć dobrą sylwetkę, ale o tym mam nadzieję będziemy rozmawiać jeszcze w następnych programach, powiedz mi, bo rozmawialiśmy teraz o śniadaniu jak powinniśmy przejść do klubu, po jakim obiedzie lub po jakiej kolacji, jeśli ten nasz trening będzie całkiem wieczorem? Tak, jeżeli przychodzimy po obiedzie, obiad nie powinien być zbyt obciążający, już do tego czasu zjedliśmy parę posiłków, więc mamy pewną dozę kalorii zapewnioną. Najfajniejszą formą będzie spożycie jakiegoś białego mięsa, czyli mięsa drobiowego, najlepiej jest to w formie piersi z kurczaka bądź piersi z indyka, grillowanej bądź gotowanej i do tego ryż, ewentualnie mimo wszystko mogą być też ziemniaki, wcale nie są szkodliwe, tak jak my tutaj wszyscy to analizujemy, że Wszyscy generalnie coś odchudzają. Pierwsze co to mówią, że już nie jedzą ziemniaków, nie? A to wcale nie jest taka też najgorsza forma. Czyli może być ryż, yy, ale polecałbym ryż brązowy przed treningiem, nie biały. Ryż brązowy, ziemniaki yy, i jako dodatek też kasza gryczana bądź kasza jęczmienna. Tylko już ta ilość troszeczkę ograniczona. Staramy się, żeby się nie przejeść tym, żeby zjeść z umiarem. No i do tego jakieś warzywo. I taki posiłek przed spożywamy około naj... Najkrótszy okres czasu to jest godzina przed treningiem, najdłuższy dwie, optymalnie półtora godziny przed treningiem. Zależy też ile zjedliśmy, jak jesteśmy syci, żeby nie obciążał naszego układu trawiennego ten posiłek yy, i wtedy będzie nam się fajnie lekko ćwiczyło. I oczywiście możemy też przyjść po kolacji. Możemy przyjść po kolacji, kolacja może być jeszcze lżejsza, ponieważ już mówię, jest, jesteśmy jeszcze dodatkowo po obiedzie do tego czasu, więc yy, Przychodząc na trening wieczorny, y, możemy przyjść na przykład po posiłku również bardzo podobnym do takiego obiadowego, czyli może to być jakiś ryż z warzywami, do tego na przykład porcja ryby y, albo jakaś sałatka, y, na przykład tak jak mamy sałatki greckie w stylu greckim, czyli wiemy co to jest, sałata, ogórek, pomidor, lekko polana sosem, winegret y, i na tym na przykład tuńczyk bądź ser y, feta, ale feta w tej w formie bardziej light. Do tego skromka wystarczy nawet chleba razowego. Jest to właśnie taki posiłek mało objętościowy. I po nim też będziemy nam się fajnie, lekko ćwiczyło. A oczywiście, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to możemy je rozwiać, korzystając z porady profesjonalnego trenera, który również, jeśli chodzi o dietę, nam udzieli dobrej porady. Tak, tutaj właśnie w klubie można zawsze porozmawiać z trenerem, oczywiście i do tego Możemy odbyć jakąś konsultację, trener pokaże jakieś ćwiczenie i omówimy sobie jakieś aspekty treningowe, dietetyczne. Myślę, że każdy klubowicz będzie zadowolony i zasięgnie jakieś informacji. Dziękuję Piotrze. Ja mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach wrócimy jeszcze do tematu diety, właściwej diety, w zależności od celów jakie chcemy osiągnąć. Tak, jak najbardziej. Także dieta jest... Korygujemy właśnie cel treningowy dietą i to jest w sumie najważniejsze, nie? bo Dieta może być dietą na masę mięśniową, na redukcję albo dietą utrzymującą naszą wagę, na stałym poziomie dającą nam jakąś energię. No diety mamy różne, zastosowanie diet jest różne. Najważniejsze jest to, żebyśmy sobie zawsze określili cel treningu i pod ten cel dopiero dobieramy wszystkie możliwe elementy diety i treningu. Dziękujemy za rozmowę i oczywiście tym, który, którzy podczas słuchania dzisiejszego programu zajadają coś, życzymy smacznego. Również życzę smacznego wszystkim i do usłyszenia w następnej audycji. W dzisiejszym podcaście to wszystko, audycja numer 180 już za dwa tygodnie, dokładnie w niedzielę 17 czerwca, a w niej m.in. wizyta grupy Young Americans w Lubinie, wizyta, którą zarejestrowałem w ostatnich tygodniach. Będzie to bardzo ciekawa audycja, bo część audycji będzie w języku polskim, część w języku angielskim. Już teraz zapraszam Was za dwa tygodnie, 17 czerwca, na audycję numer 180. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!